4 i 3 zera Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie Radiowego magazynu Posiadłość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 FED podniósł stopy procentowe w USA i zapowiada trzy podwyżki w 2017 roku. Ben Carson na czele Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Nowy rekord cen amerykańskich domów. Federalna Agencja Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego podnosi limity kredytów zgodnych z przepisami rządowymi na 2017 rok. Wzrost cen i przystępności cenowej. Amerykańska Rezerwa Federalna podniosła stopy procentowe w USA o 25 punktów bazowych. To pierwsza podwyżka stóp w 2016 roku. Jednocześnie Fed zapowiedział, że w 2017 roku dokona aż trzech podwyżek stóp. Rezerwa Federalna podjęła decyzję o podwyższeniu głównej stopy procentowej z 25 punktów bazowych do 50 punktów bazowych. Decyzji takiej spodziewali się eksperci. Jednocześnie Fed zaskoczył zapowiedzią trzech podwyżek stóp w 2017 roku, co rynki określają jako jastrzębią decyzję. Po ogłoszeniu podwyżki szefowa Fed, pani Janet Yellen, miała pierwsze poważne przemówienie od wybrania Donalda Trumpa na prezydenta USA. Jak mówiła, podniesienie stóp procentowych to efekt uznania postępu, jakiego dokonała gospodarka USA w kierunku zwiększenia zatrudnienia i stabilności cen. Spodziewamy się, że gospodarka nadal będzie sobie dobrze radzić, a rynek pracy umacniać się. Inflacja wzrośnie do 2% w ciągu następnych kilku lat. Przewodnicząca Fed zaznaczyła przy tym, że przeciętny Amerykanin nie odczuje skutków decyzji rezerwy. Podwyżka powinna być zrozumiana jako odbicie pewności co do postępu ekonomicznego i naszej oceny, iż postęp ten będzie kontynuowany, wyjaśniła Janet Yellen. Prezydent-elect Donald Trump wybrał swojego byłego rywala GOP, doktora Bena Carsona na szefa Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. W oświadczeniu Donald Trump powiedział, cytuję, „Ben Carson ma genialny umysł i pasję do wzmacniania społeczności i ich rodzin. Koniec cytatu. Jednak krytycy kwestionują kwalifikacje Carsona do piastowania tego stanowiska. Była urzędniczka departamentu Emiliu, który obecnie kieruje programem polityki metropolitalnej w Brookings Institute, powiedziała National Public Radio, iż fakt, że Carson dorastał w biedzie w Detroit, kwalifikuje go do tego stanowiska. 65-letni polityk nigdy dotąd nie sprawował urzędu publicznego. Ceny domów w Ameryce nigdy nie były wyższe niż obecnie. Najnowszy indeks cen nieruchomości S&P CoreLogic case Schiller wykazuje, że ceny w całym kraju wzrosły we wrześniu o 5,5% w ujęciu rocznym, osiągając wyższy próg niż poziom szczytowy w okresie boomu realnościowego. Wall Street Journal uważa, że spirale cen napędza niedobór domów na sprzedaż. Indeks Case-Shiller mierzy wielokrotne sprzedaże domów jednorodzinnych. Obecnie kredyt w wysokości 420 tysięcy dolarów jest uważany za kredyt typu jumbo, ale ma się to wkrótce zmienić. Oto dlaczego. Zgodnie z prawem Fannie Mae i Freddie Mac mogą wykupywać kredyty hipoteczne na zakup domów jednorodzinnych, których salda nie przekraczają limitu zwanego limitem kredytu zgodnego z przepisami rządowymi. Kredyty powyżej limitu są znane jako kredyty typu jumbo. W 2017 roku rząd zamierza podnieść limit na te właśnie kredyty hipoteczne zgodnie z przepisami. Obecnie wynosi on 417 tysięcy, ale od 1 stycznia wzrośnie do 424 tysięcy 100 dolarów w większości regionów kraju. To pierwszy wzrost limitu tego typu kredytów hipotecznych od 2006 roku. Według jednego ze wskaźników ceny domów znacznie wzrosły we wrześniu, tak samo jak w przypadku przystępności cenowej nieruchomości. W rzeczywistości dane liczbowe z najnowszego wskaźnika cen domów przygotowanego przez First American Financial, sugerują, że kredytobiorcy posiadają większą siłę nabywczą niż w ciągu ostatnich 25 lat. Główny ekonomista First American, Mark Fleming mówi, że choć teoretycznie ceny się już oficjalnie ustabilizowały, to jeśli chodzi o siłę nabywczą, ceny domów są wciąż znacznie poniżej poziomu szczytowego sprzed spadku. Wzrost płac w większości największych Większych rynków przyczynił się do zwiększenia przystępności cenowej. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas. Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie. Pełny serwis od A do Z.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 This is AM1030 WNVR Vernon Hills, Chicago and AM1300 WRDZ LaGrange, Chicago Polskie Radio Chicago Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość.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 C O M 847, 647, 4 i 3 zera.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 Siedem, cztery i trzy zero. drodzy słuchacze, wesołych świąt. Ho, ho, ho. Mikołaj, Wam, drodzy słuchacze, radiowego magazynu posiadłość, życzy wesołych ho, świąt. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Chocę radiowego magazynu posiadłość, bez uśmiechu. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bells swing and jingle bells ring, snowin' and blowin' a bushel's of fun. Dziękuje. Yeah.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 847-647-4000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 847 647 4 i 3.0 847 647 4 -0 -0 -0. Wiadomości z rynku nieruchomości. Kulawe kaczki kongresu. Czy pomogą? Więcej kredytodawców twierdzi, że warunki udzielania kredytów hipotecznych uległy rozluźnieniu.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 Posiadłość.com. Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 4000. Posiadłość.com. Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy życzą wesołych świąt. Biega!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 Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 KCOM o m 8 4 7 6 4 -7 4 i 3 0 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość. Zapraszamy. It's beginning to look a lot like Christmas.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 on your own front door. A pair of half a boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dals that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jan. Mam and dad can hardly wait for school to hard again. Wiadomości z rynku nieruchomości. Dalszy spadek liczby sądowych konfiskat domów. Dalsze dowody na brak zainteresowania przeprowadzką. Siła w rynku budów na wynajem. Dobra wiadomość. Rośnie oprocentowanie kredytów. Sytuacja związana z przejęciami nieruchomości nadal się poprawia w całym kraju. Według Black Knight Financial Services poziom zapasów nieruchomości przejętych przez banki spadł w październiku poniżej 1% po raz pierwszy od lipca 2007 roku. Black Knight Financial śledzi liczbę domów z hipoteką będących w procesie przejęcia. Jak twierdzi firma, liczba ta spadła od września o niecały 1%, ale za to o 30% w porównaniu do października 2015 roku. Ostatnie dane z Biura do Spraw Ewidencji Ludności pokazują, że obecnie Amerykanie coraz rzadziej się przeprowadzają. CoreLogic przeanalizowało te dane pod kątem własnych danych pozyskanych z badania, którego celem było śledzenie zachowań Amerykanów. Dzięki temu firma odkryła, że w ciągu ostatnich trzech dekad mobilność spadła o jedną trzecią. Liczba przeprowadzek do innych stanów jest na najniższym poziomie od 15 lat. Starsza ekonomistka CoreLagic, Krystyn Jao odkryła, że w 1985 roku średni czas między zakupem domu i jego sprzedażą wynosił 4,4 lata. Do 2015 roku ten czas wydłużył się do 6,6 lat. Rynek domów jednorodzinnych budowanych na wynajem to tylko mała część całkowitego rynku domów jednorodzinnych. Niemniej jednak sektor ten kwitnie. Według danych Biura do Spraw Ewidencji Ludności przeanalizowanych przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, w ciągu ostatnich czterech kwartałów liczba budów nieruchomości jednorodzinnych na wynajem wynosiła 34 tysiące jednostek, co stanowi wzrost z 28 tysięcy jednostek. Od czasu wyborów stopy procentowe kredytów hipotecznych powoli rosną, chociaż nadal pozostają na historycznie niskich poziomach. Jednak zdaniem Ruda, przewodniczącego grupy Cullingwood i byłego dyrektora Fannie Mae, wpływ wyższych stóp procentowych może nie być taki, jaki można zakładać. W wypowiedzi dla Fax Business News stwierdził on, że założenie jest takie, iż wyższe oprocentowania uniemożliwią tysiącą Amerykanów pozostanie na rynku. Ale oto co jego zdaniem naprawdę się dzieje. Stopy procentowe pójdą jeszcze bardziej w góry, aby następnie się zatrzymać. Niemniej jednak, dzięki wzrostowi płac, cytuję, będzie nas na to stać. Nie będzie to miało negatywnego wpływu. Koniec cytatu.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 COM 847 647 4 i 3 0. Okazja, okazja, okazja.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 7, 4 i 3 zera Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy życzą Wesołych Świąt Muzyka Muzyka Muzyka Muzyka Here come circle, come circle, right circle lane Lakes don't blitz and all, here's a reindeer pulling on a rain. Bells are ringing, children ear all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus come tonight. Are you come Santa Claus? Are you Santa Claus around? Down Santa Claus lane. He's got a bag that's filled we'll with toys for boys and girls again Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight Jump in bed and cover up your head, cause Santa Claus comes tonight I you come Santa Claus, Are you come Santa Claus A ride down, down Santa Claus lane He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same Santa know that we're God's children That makes everything right Fill your hearts with Christmas cheer Cause Santa Claus comes tonight While the hills come, Santa Claus A come, Santa Claus A ride down Santa Claus lane He'll, He'll come around when the chimes ring out It's Christmas morning again Peace on earth will come to all 300AM. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Słuchacie radiowego magazynu Osiadłość. Wiadomości z rynku nieruchomości. Dalszy wzrost średnich cen na Florydzie w październiku. Obawa przed trzęsieniem ziemi. Nowa przyszłość dla House of Tomorrow. Z najnowszych danych Krajowego Związku Realnościowców z Florydy wynika, że w październiku nastąpił na Florydzie wzrost cen domów oraz spadek liczby sprzedaży gotówkowych. Utrudnienia spowodowane brakiem zasobów spowodowały, iż od października 2015 roku sprzedaże domów jednorodzinnych w słonecznym stanie spadły o 5,3%. Sprzedaże townhousów i kondominiów spadły o 12,3%. Prezes Związku Realnościowców z Florydy w 2016 roku powiedział, że kupujący są nadal na rynku, jednak nie ma dla nich tyle potencjalnych opcji, ile by chcieli. Niesławny uskok San Andreas w Kalifornii od dawna jest źródłem obaw o kolejne wielkie trzęsienie ziemi. Przeprowadzone w 2014 roku badanie naukowe pokazało, że znaczna część uskoku może się odłamać na raz, a nie kawałek po kawałku. Korladzik wykorzystało to badanie jako podstawę nowej analizy szkód, które takie katastrofalne trzęsienie ziemi mogłoby spowodować. Nawet jeśli odłamałaby się tylko część uskoku, to uszkodzeniu lub zniszczeniu mogą ulec miliony domów, a koszty mogłyby wynieść nawet 289 miliardów dolarów. Naukowcy z Korladzik podkreślają również, że trzęsienie ziemi o sile powyżej 8 stopni zgarza się w Kalifornii raz na 2,5 tysiąca lat. Organizacja National Trust for Historic Preservation ogłosiła House of Tomorrow skarbem dziedzictwa narodowego. Dom został wybudowany w 1933 roku na Targi Światowe w Chicago i miał zaprezentować jaki będzie dom przyszłości. Obecnie znajduje się on w Beverly Shores w stanie Indiana i jest własnością National Park Service. Według Indie Star House of Tomorrow wyposażony był w takie futurystyczne fantazje, jak automatyczny otwierać drzwi garażowych, lodówka bez lodu, urządzenie do zamykania naczyń i klimatyzacja. Agenci Illinois Star Realtors, twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 47, 4000 847 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4 i 30. 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4, 0, 0, 0.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 bo tysiąc dolarów drogą nie chodzi. 847 647 4000. Oho! Oho, oho! Drodzy słuchacze, wesołych świąt! O, o, o! Mikołaj wam, drodzy słuchacze, radiowego magazynu Posiadłość życzy wesołych świąt! Słuchacze radiowego magazynu posiadłość wesołych świąt